Wir lesen erst einen längeren Abschnitt von 26 vers 15. Hmm, Będziemy znowu czytali dość długi urywek, więc może ktoś nam przeczyta. 27 vers 19. 26 rozdział. Vers 17, ja? Ja. Vers 19. Aber 26,17, ja? 26,15? 26 rozdział od 15 wiersza. Do 27 rozdziału, 19 wiersza. Może ktoś, albo nie któryś, nie którzy przeczytali. Zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je pionowo. Każda deska mieć będzie 10 łokci długości, 1,5 łokcia szerokości. Każda deska będzie mieć dwa czopy dopasowane do siebie. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. Do przybytku zrobisz 20 desek na ścianę południową, na prawo. Zrobisz też 40 srebrnych podstaw od te 20 desek, po dwie podstawy pod każdą deskę, do dwóch jej czopów. Na drugą północną ścianę przybytku zrobisz także 20 desek i 40 srebrnych podstaw dla nich po dwie podstawy pod każdą deskę. Na tylną zachodnią ścianę przybytku zrobisz 6 desek, dwie deski zaś zrobisz jako narożniki przybytku przy tylnej ścianie. Będą one spojone po dwie razem od spodu tak samo od góry jedną obręczą. Tak będzie również z deskami, które stanowić będą inne narożniki. Razem będzie ich 8 desek, a ich srebrnych podstaw 16 po dwie podstawy pod każdą deskę. Zrobisz też poprzeczki z drzewa akacjowego: 5 do desek jednej ściany przybytku i pięć poprzeczek do desek drugiej ściany przybytku oraz pięć poprzeczek do desek do tylniej zachodniej ściany przybytku. Poprzeczka środkowa przechodzić będzie przez środek desek od końca do końca. Deski pokryjesz złotem i zrobisz na nich złote pierścienie jako uchwyty do, dla poprzeczek, a poprzeczki też pokryjesz złotem. Potem zniesiesz przybytek według wzoru, który Ci pokazano na górze. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami. Zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem ze złotymi hakami stojących na czterech srebrnych podstawach. Zasłonę zawiesisz na hakach i wzniesiesz za zasłonę skrzynię świadectwa. A ta zasłona będzie Wam oddzielać miejsce święte od Najświętszego. Na skrzyni świadectwa umieścisz wieko w miejscu najświętszym. Na zewnątrz zasłony postawisz stół, a naprzeciw stołu świecznik po południowej stronie przybytku, a stół postawisz po stronie północnej. Zrobisz też zasłonę do wejścia do namiotu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu i ze skręconego bisiolu wzorzyście haftowaną. Do tej zasłony zrobisz też pięć słupów akacjowych i pokryjesz je złotem. Ich, ha ich haczyki będą złote, a odlejesz dla nich pięć podstaw miedzianych. I zrobisz ołtarz z drzewa akacjowego, pięć łokci długi, pięć łokci szeroki i trzy łokcie wysoki. Ołtarz będzie czworograniasty. Na czterech jego narożnikach zrobisz rogi. Rogi te tworzyć będą z nim jedną całość i pokryjesz go miedzią. Zrobisz też do niego popielnicę do usuwania popiołu oraz łopatki i misy i widełki i węglarki. Wszystkie te przybory zrobisz z miedzi. Zrobisz też dla niego kratę w siatkę i z miedzi i zrobisz na, niej na tej siatce cztery pierścienie miedziane na czterech jej rogach. I umieścisz ją pod obramowaniem ołtarza z dołu, tak aby siatka sięgała do połowy ołtarza. Zrobisz też drążki do ołtarza, drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je miedzią. Drążki te będzie się wkładało do pierścieni. Drążki te będą po obu bokach ołtarza, gdy się go będzie nosić. Zrobisz go z desek, aby był pusty, jak ci pokazano na górze, tak niech go zrobią. Dziedziniec przybytku urządzisz tak. Po stronie prawej, w kierunku południa, dziedziniec będzie miał zasłony ze skręconego bisioru, długie na 100 łokci po jednej stronie. Do tego zrobisz 20 słupów i 20 ich podstaw z miedzi, haczyki zaś u słupów i klamy będą, klamry do nich będą ze srebra. Tak samo wzdłuż strony północnej będą zasłony 100 łokci długie, do tego 20 słupów i 20 ich podstaw z miedzi. Haczyki zaś usłupów i klamry do nich będą ze srebra. Co do szerokości dziedzińca, od strony zachodniej będą zasłony na 50 łokci, do tego 10 słupów i 10 ich podstaw. Szerokość dziedzińca od strony wschodniej ku wschodowi będzie na 50 łokci. 15 łokci zasłon na jedną stronę oraz ich trzy słupy i ich trzy podstawy. Tak samo na drugą stronę 15 łokci zasłon oraz ich trzy słupy i ich trzy podstawy. Dziedzińca mieć będzie, brama dziedzińca mieć będzie kotarę na 20 łokci z fioletowej i czerwonej purpury, z, karmaz, z karmazynu i ze skredzonego bisioru zażyście haftowaną. Do niej cztery słupy i cztery podstawy. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca mieć będą srebrne klamry. Ich haczyki będą ze srebra, a ich podstawy z miedzi. Długość dziedzińca wynosić będzie 100 łokci, szerokość 50, a wysokość 5 łokci, a wszystkie zasłony będą ze skręconego wisioru, a ich podstawy z miedzi. Wszystkie naczynia przybytku do całej służby w nim i wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z miedzi. Das war ein langer Abschnitt. To był bardzo długi urywek, tak? Ale wir wollen mit des Herrn Hilfe ein größeres Bild davon malen, was wir gelesen haben. Ale z pomocą Pana chcielibyśmy raczej narysować taki szeroki obraz, by sobie lepiej wyobrazić, o czym tutaj mowa. Dlatego właśnie przywiozłem ze sobą ten model. Bo na modelu ładnie widać stosunki trochę, jeśli chodzi o rozmiary wszystkich pojedynczych przedmiotów. I dlatego nie będziemy się skupiali na wszystkich szczegółach, ale bardziej spróbowali wytłumaczyć całość jego znaczenia. pierwszym Bretta. Pierwsza rzecz, która tutaj była wymieniona, to były deski. I gdybyście tutaj bliżej spojrzeli, to zobaczycie, że ten przybytek właśnie składał się ze sobą połączonych, stojących desek pionowo. I one są, tak jak tutaj napisano, z drzewa akacjowego sollten 10 Ellen hoch sein und 1 Ellen die Breite. Wysokość 11 łokci, a szerokość 1,5 łokcia. Das sind also 5 Meter hoch. Więc e, mniej więcej 5 metrów wysokości ten przybytek miał. 75 cm a 75 cm szerokości jedna deska. A ich grubość tych desek była na tyle e, e, wystarczająca, że przez wszystkie deski razem przewiercono dziurę, gdzie w, e, wprowadzono długi drążek. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie schwer so ein Brett sein mag. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić wagę jednej takiej deski takiej grubości i wysokości. Das ist ein dickes Brett. To jest naprawdę już konkretna belka. Und von, dem, von diesem Holz zusammengebaut, hier zusammen von dem Akazienholz ausgesägt, to wystrugane, albo wycięte z drzewa akacjowego. Und wir lesen eigentlich die ganze Zeit nur davon, dass das aus Holz war. I cały czas czytamy tylko o tym, że one były z drzewa. Natomiast dzisiaj z Nowego Testamentu wiemy, że Dom Boży, przybytek Boży składa się z ludzi, z żyjących ludzi, wierzących. Więc obraz jest bardzo prosty. Jedna deska to człowiek, więc my. Ty jesteś taką deską, tak? Tak? Yeah. Tak. My jesteśmy tymi deskami. Ale to jest bardzo ciekawa decha. Jeśli wy byście wycinali albo wystrugali taką deskę, to spróbuj wstawić ją W piach pustynny. Wir 5 metrów. wysoka deska. Kante Postawiona na krawędzi. Ile sekund przetrwa taka decha, aż się sama obali? W piachu. My jesteśmy tymi. Wir od razu upadamy. Chciałbym Wam to tylko trochę zobrazować schreibt der Heilige Geist Tak właśnie opisuje nam Duch Święty Boży Dom. My jesteśmy takim drzewem akacjowym. Und es wird dass das 10 L die Länge ist, typisch I po prostu długość jednej takiej Dechy albo wysokość to 10 łokci, więc 5 Metrów. Tak, das heißt was? To jest tak trochę nam przypomina 10 dziesięć przykazań, które tak bardzo podkreślały ludzką zdolność, więc każdy mógłby sobie powiedzieć tak ja sam dam radę, bo się ustać. Natomiast Słowo Boże uczy nas, że gdy człowiek przekracza jedno tylko przekazanie staje się winny całego zakonu. Od razu decha, można powiedzieć, upada. Więc jak to funkcjonuje, że ten przybytek tak ładnie stoi? I to jest właśnie tutaj opisane. Da zunächst in 17. W 17 wierszu. Da Czytamy, że każda deska e, mieć albo ma dwa czopy. Wirklich heißt das Hände. Dosłownie to słowo oznacza ręce. Dali sind irgendwie zwei, wie auch immer das ausgesehen hat, zwei Hände in dem Jakkolwiek to wyglądało, w każdym razie każda deska miała takie czopy albo takie ręce wystające. O diese Hände, die sind in silbernen Füßen. I te e, czopy były e, w, włożone w takie jakby srebrne stopy. Tutaj nie tak bardzo to widać, ale jakbyście się zbliżyli, to byście zobaczyli, że każda właśnie deska ma e, na samym spodzie taki, e, taką srebrną stopę. nicht co to znaczy? To znaczy, że my, którzy jesteśmy tymi deskami, my nie stoimy bezpośrednio na piachu pustynnym, sondern wir stehen auf zwei Füßen aus Ale zostaliśmy postawieni na dwóch stopach z srebra. Was ist das? O czym mówi nam srebro? Neuen Testamentlich können wir das schön in 1. Korinther 15 sehen. Nowy Testament mówi nam o tym. 1 Korinther 15. In 1. Korinther 15, vers 3 und 4. Da heißt es, Trzeci, wiersz, czytamy, dass der Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Za pisen, und dass er begraben wurde und auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. I i dnia z stał też Unser geistliches Leben, unsere Standfestigkeit, besteht auf zwei Grundsätzen. Nasze duchowe życie, nasza ostoja, można rzeczywiście powiedzieć w tym wypadku, zbudowana jest na dwóch e, prawdach. Pierwsza prawda jest ta, że Chrystus za nas umarł. I wielu wierzących świadom jest tej prawdy, że Chrystus za nich umarł. Ale ta deska postawiona jest nie tylko na jednym, na jednej stopie, Ale też na drugiej stopie, mianowicie tej, że Chrystus zmartwychwstał. Das eine To jest cudowna prawda, którą wielu wierzących jeszcze nigdy tak świadomie nie dostrzegło dürfen wie wir hier gelesen haben, unsere Hände auf diese beiden Grundsätze legen. My w tym obrazie mówiąc, możemy położyć nasze ręce, tak jak w tej desce wystające położyć na te dwie prawdy. Der Herr Jesus ist als Mensch gestorben. Pan Jezus po pierwsze jako człowiek umarł. Aber der Herr Jesus ist auch als Mensch auferstanden und gerechtfertigt zu Rechten Gottes. Ale Pan Jezus również jako człowiek zmarttwychstał, i został jakby usprawiedliwiony, że jest doskonały i to udowodniono tym, że posadzono go po prawicy Bożej. Dowód dam wam przez drugie, drugie miejsce. Und zwar aus Römer 4 Vers 25. Rzymian 4 To który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wers 5 Vers 1 Römmer 5 Vers 1 heißt: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. W pierwszy wiersz: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Duch nasz Panu Jezus Chrystus. Chres Pana naszego Jezusa Chrystusa. Du hast zwei auf denen du Czy ty masz tą świadomość, że stoisz na dwóch takich, jakby stopach? Panie Jesus, jest gestorben. Pan Jezus po pierwsze, umarł. Für deine Sünden. Za twoje osobiste, twoje grzechy. Ale pan Jezus też zmartwychwstał. I dowód uznania jego dzieła Bóg dokonał przez to, że go posadził po jego prawicy. Er lebt. On żyje wie unsere I wiecie dlaczego w ogóle możemy się ostać teraz stojąc na tym odkupieniu. To jest pierwszy raz, Mal, dass wir hier von dem czytamy o tym materiale, materiale szlachetnym o srebrze. To jest pierwszy raz w tym miejscu i to jest bardzo ciekawy fakt. Und dieses Silber kam aus einem Preis Herr. Srebro e, pozyskiwano z pewnej e, zapłaty. Das Silber kam aus Kapitel 30, Absatz 11. 30 rozdział naszej księgi, 11 wiersz. Niemlich jeder musste sein Sühngeld geben. Jeder männliche. Czytamy: I rzekł Pan do Mojżesza te słowa: Gdy będziesz liczył synów Izraelskich podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup. Za swoje życie podczas spisu, aby nie spadała na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. E, Kapitul 20, vers. E, 30, wiersz 13, jest I 13 wiersz. A to niech da każdy, kto podlega spisowi. Pół cykla według cykla świątynnego, a cykl to 20 gerów. Pół cykla wynosi wień, więc dar ofiarny dla Pana. Sag mal, ma 14 und 15. 14. Każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia zysz, niech da dar ofiarny dla pana bogaty, nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla pana na okup za wasze życie. Bez uh, in vers 13 in Klammern 20 Gera, der Zykel. Genau, aber hier steht nichts von Silber, hier steht nur Sekel, Okay, ja, Sekel ist gleich Silber sogar, Chodzi o to, że syk, äh syk, tak, to jest srebro. Und das interessante ist, jeder musste nicht Silber geben, To znaczy, dieses Silber. Musanze swojego własnego życia jakby, albo swojej osoby, każdy miał zapłacić srebro. Man durfte nicht mehr geben und man durfte nicht weniger. Nie można było dawać mniej. I nie można było dawać więcej. Unsere Erlösung ist durch Jesus Christus. I właśnie o tym mówi Srebro: o odkupieniu. I to odkupienie jest, tym odkupieniem jest Pan Jezus. I diese 10 Gera der Sekel, also 20 Gera der Sekel, also einen halben Sekel, wie viel Geld ist das heute? No Dla mnie. Um, dieses Geld, was jeder geben musste, wie viel Silber war das? Ile więc każdy musiał dawać z tego srebra? To było ungefähr 6 gram silber e, Jeden syk to było w sumie gdzieś 6 gramów y, srebra naszej, naszą miarą dzisiaj mierząc To są 12 złotych To jest mniej więcej 12 złotych Słów złotych to nie To niewiele, prawda? Może so jak like ten kanister benzin yeah? To 12 zł może byśmy zalali taki, taki 5-litrowy baniak e, e, paliwem, tak? To nie jest wiele. Ale każdy musiał to zapłacić. Każdy musiał złożyć tą, tą opłatę. I tym obrazowo mówiąc zapłacił za swój grzech. I dlatego stopy tych desek zrobione zostały z, właśnie z tego srebra. Czy to nie jest naprawdę ciekawe? We My sami z siebie nic nie możemy dodać. Ale każdy w pewnym sensie musi złożyć tę e, zapłatę. Wiemy dzisiaj z Nowego Testamentu, że pan Jezus ją złożył. aus diesem i potem właśnie z tej zapłaty, która została zebrana z całego ludu, właśnie, zostały zrobione właśnie te stopy pod te deski. jest to, był na, to była naprawdę konkretna ilość tej, tego srebra. So, wir uns wirklich da können. Więc dla nas y, y, daje ona naprawdę prawdziwe podparcie. Jakie to piękne, że więc nie musimy z własnej siły stać w tym piachu, ale na, spoczywać na dziele odkupienia Pana Jezusa. I teraz mamy hier mehrerebreta. Wieżą to 20 breta nebeneinander. Teraz od strony podłużnej widzimy, że składała ona się z 20 desek obok stojących. I tam w regionie 8 breta. Na zachodzie ta krótsza strona składała się z 8 desek. Und im w 20 breta. A południowa strona podłużna również 20 desek. I dann haben wir inna ek, habt ihr gelesen, da waren noch so komische doppelbretter, Ekbretter. każdy uważny czytelnik zauważył, że w narożnikach tutaj, w miejscu najświętszym, stały jeszcze dwa takie podwójne jakby deski. Vers 23. 23 wiesz, o tym mówi. I 24 Dwie deski zaś zrobisz jako narożniki przybytku przy tylnej ścianie. Będą one spojone po dwie razem od spodu i tak samo od góry jedną obręczą. Nikt nie wie jak to tak naprawdę wyglądało. Yy, modele wszystkie razem jakby kuleją. Ale w jakiś sposób postawione w narożnikach były takie była taka deska podwójna i jakoś spięta to było na, um, takim pierścieniem. So das einerseits diese Bretter, die im Süden ist, gegenüber den, die hier im Westen sind, dass die zusammenstehen können. Du meinst jetzt no, diese Eckpfosten oder diese die Wände? Die die komplette Seite mit dieser Seite werden hier verbunden. Okay. Więc one w jakiś sposób spełniały taką funkcję, że spinały e, te ściany trzy, mianowicie te dwie podłużne i tą jedną tylną ścianę. Wiem, wie, damit doch alle gut zusammen, damit das im Wind auch stehen Więc, krótko mówiąc, jakoś one tak czy inaczej dobrze stały, nawet w tym piachu i nawet gdy zawiał wiatr. In der Heiligen Schrift ist das für uns im Neuen Testament auch ganz schnell sichtbar geworden. Nowym Testamencie bardzo szybko odkrywamy znaczenie tej tego obrazu. Wir haben das noch kürzlich hier auf der Konferenz in Katowice mal betrachtet. Może ktoś sobie przypomina konferencję w Katowicach? In 6. Da auf murren, da bei den e, czytaliśmy e, w Dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale, że heleniści albo e, e, Grecy, zaczęli e, szemrać. To jest teraz takie porównanie, tylko? Sind die Juden und die tam byli razem e, już teraz łączeni Żydzi, e, albo wierzący z Żydostwa i wierzący z, e, e, od, z Greków. Chrystus Chrystus ich wszystkich połączył, ale nadal oni pozostali ludźmi. Dann, was i co się wtedy stało? Wtedy e starci wybrali siedmiu mężczyzn, którzy usługiwali przy obsłudze tych stołów, I, I to spowodowało, że nagle współpracowali, złączeni ze sobą Żydzi i Grecy. I tworzyli ten jeden dom. Czy to nie jest piękne? Może wy też składacie się z starszych, młodszych. der Jeden charakterowo trudniejszy, inny nie. W dziejach Abosowskich 15 czytamy, że z, Poganu, z Pogan wierzący doszli, później z Żydostwa, kolorowa mieszanka można powiedzieć. A jednak e, później z, ba, pewni bracia przejmują taką służbę, którzy e, łączą tych wierzących ze sobą i oni wszyscy razem harmonijnie współpracują. Może wy, młodzi, którzy dzisiaj podrastacie, kiedyś będziecie spełniali funkcję takiego narożnika, który spina ze sobą dwie bardzo różne strony wierzących. Aby dom Boży stał stabilnie, a nie chwiał się w każdą stronę. Może już od dzisiaj co najmniej zaczniecie się modlić o to, żebyście, albo żeby ktoś mógł spełnić taką funkcję narożnika, który trzyma ze sobą dom. Aby te właśnie narożniki były wśród nas i funkcjonowały. Dann wird hier ab Vers 26 etwas von Riegeln beschrieben. Od 26 wiersza w naszym rozdziale czytamy dalej coś o pewnych. Wo um, tu 26. Tu solles riegel z akazienholz O poprzeczkach z drzewa akacjowego. 5 riegel pro seite. I miało być pięć poprzeczek na każdą stronę. Hier sieht man nur einen, der durchlaufend jest, hier i hier. Te poprzeczki to są te drążki, które były jakby przewiercone przez wszystkie deski i trzymały je razem. Było ich pięć na każdą stronę. Tutaj w modelu tylko jest jedna pokazana. Więc na całej wysokości na wzdłuż przewiercono otwór przez wszystkie deski i wstawiono właśnie te poprzeczki. jak to dokładnie wyglądało. Też nie wiemy. Ale wydaje się z tego opisu, że jeden był taki środkowy. Natomiast jeśli byłby tylko jeden, to deski nadal mogłyby się chwiać. Dlatego jeśli były pięć, to one już nie miały pole manewru. Wtedy one stały naprawdę prościusieńko, jak te stoły tutaj. Was O czym to mówi? Was hält uns heute so zusammen? Sonos disyai, tak e, trzyma razem. Ich habe den Eindruck, das wird uns im Epheserbrief beschrieben. Daher mich, dass wir das mamy w do Ephesian. Und da wird uns eigentlich von diesem Haus Gottes geschrieben. Wo in dem zweiten Kapitel im letzten Vers, es heißt tam jest mowa właśnie w drugim rozdziale o tym Dom, Domu Bożym, gdzie w ostatnim wierszu czytamy. Einem heiligen tempel im Herrn, in dem auch 21-22: Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się Wespół na mieszkanie Boże w duchu. Czy ty chcesz być też współzbudowany zbudowany jak ten dom? My nawet jako lokalne zgromadzenie mamy stać tak zbudowani, jak ten dom. I to możesz być pewny, nie zrobimy z własnej siły aus akazienholz auch mit gold überzogen. Dobrze czytając ten nasz ofis, widzimy, że te poprzeczki właśnie, które były przelatywały jakby te deski, one były też z drzewa akacjowego, ale również powleczone e, szczerym złotem. Ich habe den Eindruck, dass die Hauptstange, die durch alle Seiten durchgeht. wydaje mi się, że ta środkowa główna poprzeczka e, przelatująca przez wszystkie ściany i deski że to jest człowiek, który był niegdyś powleczony złotem. I To jest właśnie człowiek Chrystus Jezus. Ich z 4. Ale czytamy jeszcze z Efezjan 4. Vers 7 Jedem a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Der er I on 11. wiersz ustanowił jednych Du hast den 10. Vers wiersz, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosy, aby napełnić wszystko. Er erfüllt alles. On wszystko spełnia. Er ist in der Mitte. On jest w centrum. Und dann schreibt er in dem 11. Vers und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. W jedenastym wierszu dalej czyta, a i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Zur der Heiligen für das werk des Dienstes, für die auferbauung des Leibes des Christus. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. te cztery, więc poprzeczki pozostałe, które są w każdej stronie, Das scheinen da unten Apostel und Propheten zu sein. Bit może one wskazują nam na tych tutaj opisanych apostołów. Die Grundlage dafür, was uns in der Schrift gegeben ist, von którzy złożyli fundament e, e, nowotestamentowy. Und die oberen zwei sind die, die hier nachgenannt werden, nämlich die Evangelisten und zusammengefasst Hirten und Lehrer. I oprócz apostołów też tych tutaj wymienionych nauczycieli i ewangelistów. Gaben die es Gaben, die es heute noch gibt. Więc dary, które i dzisiaj jeszcze istnieją, auch wenn du gestern erst zum Glauben gekommen bist, nawet jeśli dopiero wczoraj się nawróciłeś, wenn der Dienst eines Evangelisten an dir gewirkt hat, jeśli dopiero co ewangelista, ktoś inny w twoim życiu działa i do ciebie przemawiał Ewangelią, to natychmiastowo stajesz się deską w tym przybytku. I wtedy jest to zadaniem pasterzy i nauczycieli, którzy cię integrują, nauczając cię, pomagając ci, mówiąc ci, co należy, jak należy żyć w tym domu. Dass da ein Haus Gottes entsteht aby ostatecznie powstał Boży dom. Czy to nie jest niesamowite wręcz? I wiecie co dopiero potem jest opisane? I my właśnie często zbyt szybko czytamy. Dopiero potem czytamy, że te deski zostały powleczone złotem. Vers 29 dziewiąty wieczór. Deski pokryjesz złotem i zrobisz na nich złote pierścienie. Czy to akacje na Więc tak naprawdę pierwotnie były to same deski akacjowe. Wunderschön Pięknie wystrugane w odpowiedni kształt. I dopiero na końcu pokryte złotem. Und das ist nicht reines Gold, wie wir letzte Mal gesehen haben von dem Leuch Leuchter. Oder było w tym wypadku szczere złoto jak tak jak e, e, tutaj w tym wypadku tego świecznika? Oder von der Albo tej skrzyni? Oder von dem Albo sto. Gott, Was direkt Bilder des Herrn Jesus sind? które e, wszystkie trzy są bezpośrednim obrazem na osoby Pana Jezusa. Sondern wir dürfen jetzt die Herrlichkeit Gottes an uns zeigen? Tylko to były deski. Pokryte złotym. To znaczy ludzie, którzy zostali zbawieni i teraz na zewnątrz okazują chwałę Chrystusową. My jesteśmy kapłaństwem świętym, tak jak mówi nam Piotr. Das To jest pisze właśnie w 1 Piotr, Piotra 2. Wir dürfen im Heiligtum das Licht vom Leuchter reflektieren durch uns. My teraz, będąc tymi deskami złotem pokryte, pokrytymi, reflektujemy e, e, światło, które e, e, świeci właśnie świecznik. I kto widzi refleksję tego światła? Kto widzi tą refleksję z tego złota na nas? Czy rozumiecie co nieco ten, ten, tą duchową przenośnę? prawdziwie. Ten widok, ma, tej tej refleksji mają tylko ci, którzy są, którzy stoją wewnątrz. A kto jest w świątyni? Kto tam jest? Das ich do krzyża. Tam są tylko kapłani. To jesteśmy my. also die eigentliche Schönheit an uns, die wir reflektieren dürfen von der Herrlichkeit Gottes. Wenn es da Całe piękno, które my re reflektujemy y, Pana Jezusa w naszym życiu my tylko widzimy my, tylko widzą kapłanie. To jest zamknięte dla świata. I, I alle, wir alle darin noch to jest piękna rzecz, w której jeszcze wszyscy możemy wzrastać w poznaniu tych spraw. To jest święte, święta, święta ziemia, na której tu stoimy. trotzdem A jednak jest to takie cudowne. A równocześnie tworzymy jedność, którą stworzył Bóg. Więc nie pozwólmy na to, aby ją w jakikolwiek sposób zakłócić. Tylko o to dbajmy, żeby nasze życie było refleksją, można powiedzieć, tego światła, tego złota. Dalej czytamy lesen wir in ganz interessanten w 30. wierszu bardzo ciekawe słowo. Und der gilt auch für uns heute noch. I to słowo i nas dotyczy dziś. Noch mal vor. Potem wzniesiesz przybytek według wzoru, który ci pokazano na górze. Wir sollen das wirklich aufrichten nach dem Dobrze czytaliśmy. My mamy obowiązek dokładnie według wzoru zbudować ten przybytek. I to oznacza dla nas dzisiaj, według tego, co znamy z Nowego Testamentu, że to musi być zgodnie z tym, co tu jest opisane. Żadnymi innymi środkami nie można nam budować domu. Ja wiem, że to nie jest takie łatwe, ale to jest niesamowicie cudowna rzecz. Jeżeli ma jeśli kiedyś będziecie już starsi i będzie to wam sprawiało radość, albo nawet jak będziecie na następnym obozie wspólnym, to y, polecam wam, kupcie sobie w internecie taki model, one są na sprzedaż. I tam podczas tego waszego obozu razem zbudujcie, sklejcie taki model. To To jest plastik. Bo to jest i ten cały model jest tylko z plastiku i później musicie namalować odpowiednią farbą każdy element. I jak to zrobicie wspólnie, to jeszcze raz wam się uświadomi, uświadomią pewne detale, które tutaj tak ładnie już gotowo widzimy. ist To jest Świątynia Boża. So praktyczne, W tak prosty, praktyczny sposób nam pokazana. To jest rzecz, która naprawdę raduje nasze serce. Danach są hier noch die zwei Vorhänge Dalej widzimy, że u wejściu do przybytku i do miejsca najświętszego są e, e, e, zasłony, jedna i druga. I te dwie zasłony w Słowie Bożym opisane są innymi słowami, One nie, nie nazywane są zawsze słowem zasłona. Der innere vorhang heißt Scheidevorhang. Das ist, um, bei mir 31. Mianowicie ten wewnętrzna, wewnętrzna zasłona, która dzieli święte miejsce od najświętszego, nazywana jest w 31. wierszu. Tu jest w polskim jest napisane zasłona. Natomiast tutaj w niemieckim odnośniku jest, że to jest zasłona dzieląca, nie tylko zasłona, ale zasłona dzieląca. A 36 wiersz, widzimy tą pierwszą zasłonę, która jest u wejściu do namiotu, gdzie czytamy o zasłonie do wejścia do namiotu. to w hebrajskim to są dwa różne słowa: to słowo wejść, zasłona. Jedna zasłona bardziej opisuje zasłonę dzielącą. coś. vom Dlaczego? Bo ona dzieli święte miejsce od miejsca najświętszego. I an ta zasłona zawieszona jest na czterech filarach. To jest der Vorhang. Der bei dem Tod des Herrn Jesus zerrissen ist. To jest ta zasłona, która właśnie, o której czytamy w Ewangeliach, że rozdarła się na dwie połowy w momencie, gdy pan Jesus umarł. Natürlich nie była der Schlitzhütte, die gab nicht mehr. To nie był już wtedy przybytek, to była świątynia. Sondern im Tempel. Świątynia, bo przybytku już nie było. Und der Hebräerbrief macht klar, dass das gerade ein Bild des. Leibis, de, Herrn Jesus i list do Hebrajczyków mówi nam w 10 rozdziale, że to jest obraz na ciało Chrystusowe. Allerheiligste. ponieważ to ciało, obrazie mówiąc zostało rozdarte, zostało dane, zabite, to teraz my mamy przejście tam do tego miejsca Najświętszego. Das zum is to znaczy ten element dzielący świątyni od Najświętszego miejsca został usunięty. Und wo ist uns das in der Bibli? I gdzie to opisane w Biblii? in vier Evangelien. Dokładnie w czterech ewangeliach. W voller Heiligkeit, alle mit Volumen, den Tod des Herrn Jesus które wszystkie z bardzo wielką powagą i dozą świętości, ale w całej pełni opisują nam ten moment śmierci Pana Jezusa i dlatego ten ta zasłona została zawieszona na czterech filarach cztery evangelie und die grundlage dafür die die füße der säulen stehen auf silbernen füßen i dlatego też i ich stopy są ze srebra das ist die grundlage des erlösungswerkes unseres herrn und heilandes wo srebro jest również właśnie podstawą dnia odkupienia pana jezusa erste petrus eins sagt Dass wir sind mit i znacie ten znany wiersz z listu Piotra, gdzie bezpośrednio Piotr nawiązuje do tego materiału i mówi, że nie zostaliście odkupieni srebrem albo złotem, ale e, krwią Pana Jezusa. Und auch an sind I również ta zasłona dzieląca. Em, Nosi wzory tych cherubinów. <grymne> Dlatego znowu ta zasłona jest e, zrobiona wyhaf wyhaftowaniem albo haftowaniem artystycznym. 31 wers. <grymne> I znowu występują wszystkie cztery barwy. Diese zusammen... hier, die vier Farben, vier Czy ihr te e, związki albo te powiązania, cztery barwy, cztery filary. Und dann in dem in dem zweiten Teil, in dem äußeren vorhang, also der, der sichtbar war auch für die, die ein Opfer bringen wollten. I teraz ta druga zasłona, która była u wejściu, która już była widoczna dla wszystkich tych, którzy stali w dziedzińcu, letztendlich von außen e, który był widoczny z zewnątrz dla wszystkich obserwujących. Tam już nie było cherubimów. To znaczy kapłani mieli swobodny wstęp do miejsca świętego. Ale jakim sposobem my dzisiaj wchodzimy jako kapłani do tego miejsca świętego? Czy my tak po prostu możemy sobie tam wchodzić? Jako kapłani Nowotestamentowi musimy przestrzegać zasady Nowotestamentowej. Da Mianowicie Słowo Boże mówi nam, że mamy postępować godnie powołania tego. Więc jak jest opisane nasze chodzenie albo wstępowanie do tej świątyni? To Nie jest już opisane w Ewangeliach. to już op opisane jest w listach. Testament? Wiecie, wiecie, ile mamy pisarzy listów w Nowym Testamentu? Nie listów, tylko pisarzy listów. Mamy fünf. pięć. die Anzahl der fünf Säulen, die Dlatego tutaj mamy u wejściu pięć filarów, a nie cztery i te stehen nicht filary nie stoją na srebrnych stopach, sondern die stehen auf der Grundlage von, von äh, na stopach. Beheizt das dem Feuer erprobt. To znaczy, one są wypróbowane w ogniu, yy, w to są te stopy indiane. Czy to nie jest cudowny obraz? To wszystko widzimy w takim symbolu. Mamy swobodny wstęp do świątyni. I Piotr dlatego pisze w swoich listach, że my jesteśmy kapłaństwem świętym. Mamy wręcz... Przywilej, by wstępować. Aber in heiligkeit. Ale w świętości. In würde vor unserem Gott und Vater. W godności przed naszym Bogiem i Ojcem. Wir gehen weiter ins 27. Kapitel. Teraz przejdziemy do 27. Rozdziału. I wenn wir kurz zusammenfassen. Restaując krótko to, co teraz już mówiliśmy. To do chwili obecnej na razie oglądaliśmy tylko części um, stanowiące dom. I widzimy, że opis dany nam przez Ducha Świętego jest od wewnątrz na zewnątrz. Und jetzt kommen wir i dopiero teraz przechodzimy do elementów stojących w dziedzincu. Hier Ze haben wir die Größenordnung auf dem Tisch stehen, um euch ungefähr vorzustellen, wie groß das alles war. Tutaj mamy dlatego te przedmioty jeszcze raz osobno, bo one wam pokazują stosunek względem siebie, jeśli chodzi o rozmiary, o wielkość. In der Mitte des ersten Quadrates hier. Więc pamiętacie, że dziedziniec składa się z dwóch jakby sześcianów. Pierwszym tym sześcianów, dokładnie w centrum. Ten pierwszy sześcian od strony wschodniej. To dokładnie w centrum tego pierwszego sześcianu stoi ten ołtarz całopalny. I ten ołtarz jest często nazywany ołtarzem całpalnym, Dlaczego? Dlaczego on jest nazywany ołtarzem całopalnym akurat? Kto? Jakiś pomysł? Walda beständig, das tägliche brandopfer brannte. Z tego powodu, że na nim bez przerwy dzień i noc paliła się ofiara całopalna. Ich weiß nicht, ob Nie wiem, czy potraficie sobie to co nieco wyobrazić. Die Gegenwart Gottes war vor dem Angesicht der Bundeslade. Hier war der Wohnwort Gottes. Bóg w, tej, w, tym, w tym obłoku jakby był cały czas obecny, ale spozycjonowany dokładnie nad przybyt nad skrzynią. Hier ist es beschrieben, dass die Wolkensonne direkt da drüber stand. Hier auf der Gegenwand, sowohl Bo man muß, ja, że ono, że ten obok dokładnie zatrzymał się nad miejscem najświętszym. Takam praktycznie Bóg runter, um sich dazu offenbaren. Buk, w pewnym sensie stąpił e, e, w dół, aby się tam objawić. Co A co się działo znowuż na ołtarzu całpalny? Der stich, der stich ständig, ständig stieg da rauch, ein wohlgeruch des täglichen Brandopfers auf. Tam bez przerwy, i to jest bardzo ważne, że bez przerwy unosiło się ta, unosiła się ta miła woń tej ofiary całoparnej. Groß? Czy to nie jest cudowny obraz? Że da immer hier ein beständiges opfer stieg. Że bez przerwy unosiła się ta ofiara. Und uh, wenn wir an diesen Altar denken, i gdy myślimy właśnie o tym ołtarzu całopalnym, to że to jest gerade das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha war. To wszyscy, albo wielu mówi, że to mówi nam o ofierze pana Jezusa na Golgocie. Vielleicht hast du das auch schon mal überlegt. Może kiedyś też tak myślałeś. Aber ich mich noch an eine Sonntagmorgenstunde in Katowice. Ale przypominam sobie pewną godzinę niedzielną w Katowicach w zgromadzeniu. nie Taką godzinę jeszcze nigdzie nie przeżyłem, jak wtedy w Katowicach. Tam przez całą godzinę uwielbienia wspominaliśmy praktycznie tylko ten ołtarz całopalny. Eine wunderschöne Stunde To była dla mnie bardzo piękna godzina. I ktoś przeczytał bardzo ciekawy wiersz wtedy. Aus Mateus 23, z Mateusza 23, vers 19. 19 wiesz. Ślepi. Cóż bowiem jest większy? Dar czy ołtarz? Który uświęca dar? Das Entscheidende ist nicht, dass die Gabe auf dem Altar. To, co jest decydujące, to nie ofiara na ołtarzu. Większe, według tego słowa, które Pan Jezus powiedział, jest sam ołtarz. Więc co oznacza ołtarz? Również jest obrazem Pana Jezusa. Rozumiecie trochę tą logikę? Więc ten ołtarz jest obrazem Pana Jezusa. Aber ein anderes Bild, als wir bisher gesehen haben. Ale po prostu obraz opisujący nam go z innej perspektywy. Das das Wyobrażaj in sobie, że wchodzisz przez tą bramę na dziedziniec, to, to ołtarz całopalny jest pierwszą rzeczą, którą widzisz, idąc wprost na świątynię. Und dazu können wir einmal noch mal die uns angucken? Dlatego obejrzyjmy sobie jeszcze raz rozmiary, które miał ten ołutaz. Das sind 5 L die Länge, 5 L die Breite und 3 L die Höhe. Po 5 łokci długość i szerokość, a 3 łokcie wysokość. 5 haben, wie gesagt, ist immer etwas von, von der 5 mówi nam o odpowiedzialności ludzkiej oder ein vielfaches davon Albo krocie tej odpowiedzialności. On nazywa się Jezus als Mensch auf dieser Erde. I to mówi nam o Panu Jezusie jako człowieku mm. na tej ziemi. Odra jak to das war? A o czym mówiła nam liczba 3? Wie sie Höhe in drei the... El. właśnie in tego trójsiacal der Gottheit. 3 jest liczbą boskości. The Herr Jezus Mensch <coughs> und Gott in einer Person. Bóg, człowiek, Pan Jezus człowiek i Bóg w jednej osobie. A dodatkowo widzieliśmy, że ten um, ołtarz miał cztery rogi. Róg jest obrazem mocy. Siła. Siła, która wychodzi z tego ołtarza, ona jakby wskazuje wszystkie cztery kierunki świata. schreibt die Schrift das. Tak Słowo Boże to opisuje. To dzieło, które zostało dokonane tu na tym ołtarzu również znajdujemy się teraz na świętym miejscu ma po prostu wpływ na wszystkie kierunki świata. A ofiara w którym miejscu na ołtarzu została składana? Hier ist ein Gitter, ein Netz drin. Dokładnie w połowie wysokości ołtarza była siata, siatka z e, miedzi. Das steht in vers 5. Czytamy o tym w piątym wierszu. Umieścisz ją pod obramowaniem ołtarza u dołu, tak aby siatka sięgała do połowy ołtarza. Ona była dokładnie w połowie na wysokości tego ołtarza, nie na dole, nie na górze. 3 geteilt durch 2 jest 1,5. 3 podzielić przez 2 y, równa się 1,5. Also, die Höhe, auf der das Opfertier lag, ein, była 1,5 ellen. Więc wysokość, na której leżała ta ofiara leżała, właśnie, leżała na wysokości 1,5 kg. To jest gleiche Höhe, genau die gleiche Höhe wie. I wiecie co, to jest bardzo ciekawe, że ta wysokość tej siatki, więc tej ofiary leżącej na niej, była ta sama jak wysokość wieka Skrzyni Przymierza. Więc te dwa punkty centralne, wieko Skrzyni Przymierza i ofiara położona na, na, na ołtarzu całopalnym były na tej samej wysokości. drauf Blut, was der Hohe einmal im Jahr hinbringen a na wieku skrzyni raz w roku kapłan kropił krwią der Höhe. na tej samej wysokości na której składana została ofera, co einmal im Jahr wurde na tej samej wysokości na której raz w roku kropiono tą krwią Am mianowicie w dniu, Wielkim Dniu Pojednania vorne jeden tag das na tej samej wysokości codziennie spalana była ofiara całkowalna. Widzicie no, niesamowitą wielkość tego obrazu. To jest obraz cierpiącego Chrystusa. I nikt nie miał w to wgląd. Lud otaczał przybytek i dziedziniec wokół. Jedyny, który miał prawo składać tę ofiarę, był kapłan. So dürfen wir heute als i opfer tak i my dzisiaj jako kapłaństwo święte możemy właśnie wchodzić na wysokość tego ołtarza i składać tą ofiarę. dürfen Opfer A naszym zadaniem jest według tego, co Hebrajczyków 13 nam mówi, jest składać ofiary dziękczynienia i uwielbienia. Indem wir da hochgehen und dann mit großem Respekt auf die Höhe des Altars das Mianowicie czynimy to tym, że idziemy, podnosimy się w górę do tego ołtarza i z wielkim szacunkiem spoglądamy tą ofiarę leżącą tam w połowie. Hmm? Z respektem. Z respektem. Das findet hier statt und wir dürfen das noch jeden Sonntag. Auch als, versammlung, als gemeinde I to do dzisiaj jest rzeczywistością i do dzisiaj możemy jako zgromadzenie to urzeźwistnieć. Ich kenne viele Gläubige, die haben das noch nie erlebt. Znam wielu wierzących, którzy jeszcze nigdy to nie doświadczyli. Die haben noch nie erlebt, dass man sich versammelt, um Gott etwas zu geben. Oni nigdy jeszcze nie słyszeli, że można się zgromadzać, aby Bogu coś dać. Sondern die setzen sich hin und kriegen Predigt. Oni znają tylko zgromadzanie się do tego, żeby słuchać głoszenia na przykład. Ale powiem wam, że jest to niesamowita rzecz, że możemy znać zgromadzanie się na łamanie chleba. Gdzie my możemy Bogu coś dać, a dajemy tylko to, co od Niego otrzymaliśmy. My jako kapłani jesteśmy ułaskawieni w umiłowanym jak mówi nam Nowy Testament. Hier steht noch, dass das aus kupfer hergestellt war. Dalej czytamy, że um, ołtarz został wykonany z miedzi. Acacia Holz innen Menschheit des Herrn Jesus Rama tej, tego ołtarza była znowu z drzewa akacjowego, ale pokryte miedzią und außen mit kupfer versehen. Pokryte miedzią na zewnątrz. Ich kenne heute noch Feuerschutztüren, die werden Das sind Holstür, die mit Kupfer beschlagen sind. Do dzisiaj e, są producenci, którzy produkują drzwi e, ognioodporne, wewnątrz drzewo, na zewnątrz poleczone miedzią. Das schon paar Mal gehört, was das Już mówiliśmy o tym, e, co, na co wskazuje nam miedź. Ist die Gottes in gerechtigkeit. To jest wspaniałość Boża w Jego sprawiedliwości die dem höchsten Feuer, dem Schmerz, den Leid ausgesetzt ist, Stawilowsch, która przetrwa nawet największej, najwyższą temperaturę. Dem, ból i y, próby. Dem Tron Gottes letztendlich. Ja, macie, która mówi nam o, o gniewie Bożym, ten ogień. Und es bleibt alles bestehen. Amimoto tamieć się ostoi. Wie kennen aus Czwartej Mose, dass da Dakan und Abiram und Korah sich zusammengraften? Znacie tą historię z Czwartej Mojżeszowej? Gdzie Datan, Abiram i Korech e, się zebrali And I chcieli z własnej siły, z własnej inicjatywy e, wykonać służbę kapłańską Was Mose I co musiał Mojżesz wtedy uczynić? Sie musiał ich odseparować od reszty ludu I, I oni trzymali w swoich rękach te... te, te Kadzielnice. i przez tą samowolę ich składali jakby własną, własny ogień, tak słowo Boże mówi. I dlatego Bóg zesłał ogień, który ich strawił, nie ofiarył. Wszystko zostało zniszczone. Wszystko? Wszystko, kto pamięta? Die sind Aha, sagt, die fan. Ja. tylko dokładnie kaździelnice przeżyły ten ogień no tylko te i one też były z miedzi tylko one przetrwały ten ogień wiecie co Mojżesz z uczynił? Ja, er on wziął te kaździelnice i przybił je o, y, y, na zewnątrz tego ołtarza ja, jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą własne ofiary składać einige są też nie Niektórzy z tych mężczyzn tam y, też nie spłonęli. To byli synowi Koracha. Dlaczego? Bo oni się, od, oni się zdystansowali od samowoli i, i rebelii i własnego ojca. Oni się odłączyli od tego nieposłuszeństwa. I wunderschöne psalmy są od söhnen Koras. I dlatego cudowne psalmy napisane zostały właśnie od synów Koracha. Vielleicht gehörst du zu den söhnen Koras. Obyśmy należeli do tych synów Koracha. Abzutrennen von Bösen. Oddzielić się od Złego. Aber etwas für Gott darzu aby złożyć Bogu coś. Może jesteś uzdolniony pisząc bardzo piękne wiersze. A może nawet jeszcze o tym nie wiesz, że masz taką zdolność. Pragnę, żeby wśród nas byli tacy synowi Koracha. Którzy unoszą uwielbienie dla Boga. Dass da etwas hervorgebracht wird zu verherrlichen Gottes. Vielleicht kannst du noch darauf hinweisen, dass der Herr Jesus derjenige ist, der dieses Gericht überdauert hat als Einziger. Der ist der Einzige, der dieses Feuer überlebt. Wir haben gerade gesagt, dass dieser Altar ein Bild des Herrn Jesus ist. Widzieliśmy przed chwilą, że altar jest obrazem na Pana Jezusa. Und das ist ein wunderschönes bild von ihm. I to jest cudowny obraz na Pana Jezusa. Der Altar wurde nie verbrannt. Dlaczego? Bo mimo tego gorącego ognia ołtarz nigdy nie spłonął. Er war in Gericht. Bo on z tej miedzi się składał i był w tym, on był w tym sądzie, Pan Jezus był w tym sądzie, ale właśnie on tak samo jak ta miedź nie spłonęła. On jedynie przetrwał ten sąd. Der Herr Jesus in seiner gerechtigkeit i teraz rozumiecie obraz tej miedzi. On jest tą miedź, tą sprawiedliwość Boża, która nawet w największym, najgorętszym ogniu nie spłonie. on jest jedynie święty. I dlatego on jedynie mógł cierpieć na Golgocie. Dlatego on jest obrazem tego ołtarza. I dlatego na tym ołtarzu składano różne ofiary całpane, ale też za grzech. das Fett. I z tych ofiar zawsze tylko tłuszcz. Dlaczego? Bo tłuszcz symbolizuje to, co jest najlepsze, najszlachetniejsze zwierzęt, z, od zwierzęta ist das allerbeste auch von den Opfern musste an den Altar. najlepsze musiało być składane na ogniu. Und das Blut als Beweis des Todes musste an den Fuß des Altars ausgegossen werden. A krew tej zabitej ofiary musiała jako dowód złożonej ofiary być pokropiona albo rozlana na stopach tej tego utarza. Das ist der Grund, weshalb so viele Lieder in dem geistlichen Liederbuch von so einem Kreuzesaltar Dlatego właśnie w naszym śpiewniku tak wiele pieśni mówią o ołtarzu krzyżowym. Das spricht von diesem Altar. Bo on, ten krzyż właśnie mówi o tym ołtarzu. To jest to jest właśnie Golgotha ale eigentlich tylko dzieło Golgoty, tylko osoba, która tam wisiała, pan Jezus. I merkt wie herrlich, eigentlich dieses Bild, das ganze Bild widzicie jak cudowny jest ten obraz mówiący w całości o Panu Jezusie mianowicie z różnych perspektyw to jest co jest takie piękne w, tym niebry, w tej obrazowej mowie starotestamentowej i widzicie auch i Dlatego teraz nam się też wyjaśnia, że żaden Izraelita nie był w stanie to zrozumieć. Wie verstehen? Kto przed w ogóle za istnieniem Golgoty mógł zrozumieć znaczenie tych symboli? Keiner konnte Wir kommen Teraz przejdziemy do ostatniego. Urywku. Tak, ich noch eine sagen zu vers Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie 7 wiersza. Ołtarz całopalny miał takie dwa drążki. Aby po złożeniu ołtarzu i dalszej podróży można było nosić te przedmioty. Chciałbym jeszcze, patrząc na te drążki, jeden apel zwrócić do Was. Ta, ten przybytek on nie stał tylko w piachu nie, te przedmioty miały wszystkie drążki, aby je później nosić mianowicie z jednego miejsca na drugie, bo lud podróżował przez pustynię I, i wiecie co, ty i ja my jesteśmy odpowiedzialni aby Zasady i znaczenia tych rzeczy właśnie nosić przez dzisiejszą pustynię. Die müssen wir tragen, die können wir nicht auf Wagen nehmen. My nie może, i my musimy je osobiście nosić, tak jak w Starym Testamencie. My nie możemy je położyć na pięknym wozie i, i kazać je przewieźć przez pustynię. Das ist anstrengend. Nie, my musimy je sami nieść, a to jest powiązane z trudem. I ich füllie jetzt euren Köcher mit fallen oder die pistole mit. I to co ja teraz czynię mówiąc to obrazowo mówiąc napełniam jakby wasz pistolet nabojami. Abyśmy mogli być tymi, którzy noszą dalej w przyszłości też te przedmioty. Bo są tacy, którzy chcą wam to zabrać. W pewnym momencie Całkowicie czujecie się zmęczeni, nic nie rozumiecie już z tych rzeczy. Albo jesteście bombardowani Whatsappem na przykład i całkowicie tracicie e, e, smak w, w tych rzeczach. Tak samo jak wysiłek wymagał nosić te rzeczy, tak samo wysiłek wymaga to, dzisiaj z, naszy, wysiłek wymaga to z naszej strony, by się wgłębiać w te prawdy, poznawać je. I ciekawe jest to, że to nie mógł nosić tylko jeden. Nie składać składa tylko z jednej deski. Bo my nie jesteśmy tam egoistami pojedynczymi. Którzy na pewno się obalą. Co najmniej czterech nosicieli były potrzebne. I musieli iść tym samym tempem, co więcej. Czy mogę serdecznie wyrazić tą prośbę wo wobec was? Proszę, noście dalej też i w przyszłości tą, ten ołtarz całopalny. Z zgromadźcie się razem jako młodzi i studiujcie znaczenie tego ołtarza. Wartość ofiary naszej, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę noście to dalej. Jeszcze nie doszliśmy do celu. Jeszcze idziemy przez pustynię. Proszę nieśćcie te rzeczy dalej. I teraz ostatnia część. Opisująca dziedziniec. To jest ta cała część zewnętrzna wokół przybytku, wokół mieszkania. To jest klare trennizm od Już dziedziniec, jak widzicie, miał klarowny, klarowne oddzielenie. Element oddzielający go od zewnętrznego świata. I tu, na tej to jest w Tutaj, od strony zachodniej, według tego opisu, to lageruje zum Beispiel Efraim. Tam położony był, jak już przybywali lud, albo plemię e, Benjamin i, I Efraim. I nie wiem, czy ty jesteś z plemienia Efraim, być może. Ja nie, nie, nie jesteś, wiem. Ale duchowo patrząc, może ty obozujesz na zachodzie bardziej. Jeśli ci z zachodu chcieli złożyć ofiarę, to oni nie mogli wejść i przeskoczyć na wschodzie płot oni musieli obejść cały dziedziniec na stronę wschodnią. było tylko jedno wejście wszystko było otoczone takim płotem z płachty z bisioru czy jeszcze raz trochę matematyki Wer ist in von Kto jest Gut was jest dobry w matematyce? Ręka do Góry. Keiner? Nikt? Daniel. Ja, mach ja jest mache ich das. Gut. Wie lange waren die inneren Teppiche? Jakie długie były te, po, te wewnętrzne zasłony, pokrycia? Meinst du die Abdeckung? Myli... Myli... Myli... 26, Vers 2. 26. rozdział, 2. Du meinst, die Abdeckung des, des Stifts zu drehen? Ja, hier diese, dieser besondere vierfarbige Stoff. Chodzi o, o pokrycie na mieszkaniu. 30 rozdział rocznie umiewieszcz. Jak lang war ein Jaki długi był jeden? Była jedna zasłona. 28. 28. Wie viel gab es davon? Ile było takich äh, spiętych ze sobą? Rychi. Oh, ja. 10, 10, tak. Wie lang jest das zusammen? 28 mal 10 sind? 28 x 10, ile? To się równa. 280, tak? Ja? 280, tak. Dieses is 100, Ellen. Dies is 100, dies is 50. Wie wyświęt das zusammen? 100 plus 100? 200 Drug plus 50? Nochmal, was hast du zusammen Die länge des äußeren. Długość y jednej strony miała 100 druga podłużna długość też 100, a te krótkie strony miały po 50. Ile to jest razem? 100 plus 100 50 plus 50 plus 50. Ile to wynosi? A ta strona miała tylko po dwie 30, bo była jeszcze brama po środku. Ile to co jest 280. 280. Ile? Długość. Długość. 280 x. 4. Ellen. Więc długość była taka sama. 280, teraz przeliczmy razy 4. Außenrum 280 x 5 L. Äh, warum mal 4? Kannst du das Bo die Breite 4 L. Jest i so, hier steht in. Oh. Ähm, 26, Vers 2. 4 L. Die Breite. Więc każdy z tych pokryć miał 4 łokcie Więc. Musimy policzyć 280 razy 4 görblich a w tym wypadku musimy przeliczyć 280 razy 5, bo wysokość tego płotu jakby miała 5 łopci. I każda z tych powierzchni między słupem miała po 5 łokci, 5 na 5. I razem to stanowiło również 280. Tak jak w tej pierwszej części. 1 Piotr 2 spricht von einem heiligen priestertum. Pierwszy list Piotra mówi nam o świętym kapłaństwie, to, które się odbywa w świątyni. 280 L. Długość 280 łokci. 1. Piotr 2 spricht von einem königlichen priestertum. A 1 Piotra 2 mówi o królewskim kapłaństwie, który nach außen hin stracił które jest widoczne na zewnątrz. My A my mamy być i tym, i tamtym, królewskim i świętym kapłaństwem. Jestem przekonany, że nigdzie na zewnątrz nie było widoczne, było widoczne drzewo. Ciekawe jest to, że nigdzie w Sobiborze nie, nie, nie przeczytamy, z jakiego w ogóle materiału były te słupy. Tylko dowiadujemy się, że stopy były z miedzi. Kupfer die gerechtigkeit Christus. Znowu widzimy tą mieć, która pokazuje sprawiedliwość Chrystusową, która przetrwa w Sądzie Bożym. Albo też i naszą sprawiedliwość, która jest widoczna na zewnątrz. My również mamy być świadectwem tej sprawiedliwości. A na zewnątrz widoczne jest nasze życie, sprawiedliwe, tylko właśnie idąc w tej pustyni, w tym piachu. Da będziemy alle beobachtet tak i my idziemy przez ten piach, przez tę pustynię dzisiejszą i ludzie wokół nas obserwują. I to, co ludzie w nas widzą, jest tylko to, co na zewnątrz pokazujemy. Nasze życie. Oni nasze serce nie widzą. I dlatego to jest takie ważne. Czy ty w twoim życiu pokazujesz mieć to znaczy życie sprawiedliwe, które przetrwa wszelką próbę? I to w tych rozmiarach 5 na 5 łokci. To jest nasze verantwortung, Reinheit zu Znowu ta liczba 5, która mówi o odpowiedzialności ludzkiej. Dlaczego? Bo jest to naszą odpowiedzialność, pokazać czystość. Bo na zewnątrz była widoczna biała, był na widoczny biały pot. Czysty pot. Na zewnątrz takie ma być nasze życie, nasze świadectwo. Czysty Bisioj. Ach, wszystko czyste, bez grzechu. Zbudowane albo stojące na miedzi. ale Ale jakby um, nagłówki tych słupów, z jakiego materiału się składały? Tam czytamy coś ciekawego. One były ze srebra. Wir dürfen nach außen hin które, które mówi, nam o tym, że zostaliśmy odkupieni. Więc na zewnątrz widoczne jest też to, że jesteśmy odkupionymi chrześcijanami. You know, wie A wiecie, jak wszystkie słupy były ze sobą z związane, z Das steht so schön że das mit się z Co? vers 17. 17 wiersz mówi nam Wszystkie słupy dookoła dziedzińca mieć będą srebrne klamry i haczyki będą ze srebra, a ich podstawy z miedzi. Drogi bracie, jesteśmy ze sobą spięci srebrem. Srebrem. Niczym innym. To nas trzyma, to odkupienie, które Pan Jezus dokonał. Und so dürfen wir zusammenstehen. I tak możemy razem stać. Aber es gibt noch eine Schönheit. Ale jest jeszcze inna piękność. Das ist hier vorne das tor. Mianowicie to jest ta brama o, u, u, od strony wschodniej. Dieses breite tor, wovon wir hier gelesen haben, ta szeroka brama, o której tutaj czytaliśmy. Wers 16. Wersy das... wiersz. Brama dziedzińca na 20 łokci. To jest, tak w stosunku patrząc, ogromna brama. Was bedeutet das? O czym to mówi? Dlaczego brama ona była taka szeroka? Wer hat davon gesprochen, dass ich die Tür bin? Kto o sobie powiedział, że ja jestem. Drzwiami. Gdybyście widzieli tę kotarę od zewnątrz, to byście widzieli, że ona według tego opisu była znowu w tych czterech barwach. jest On sam jest tym wejściem, tą bramą. On jest tą bramą. Przez niego. Wchodzimy i nawracamy się. I to przejście to nie jest jakby korytarz, przez który trzeba jakiś czas iść, tylko to jest jedna chwila, jedna brama. Przychodzisz i jesteś. Um Aby wejść z zewnątrz do wewnątrz, musisz uczynić zaledwie jeden krok. Ist Czy to nie jest cudowne? An ihn zu glauben und dann den Schritt ins Heiligtum zu gehen. Po prostu uwierzyć w niego i już wstępujesz w miejsce święte. In das Haus Gottes zu gehen. Należysz automatycznie do e, domu Bożego. Genauso schön ist die Anzahl der Bretter hier. Tak samo piękna jest e, liczba tych desek, z których składało się dom. Nie wiem, gdzie jest matematyka, który to das rozrechnet. To 48. Wie viel Ile ich było tych desek? To zliczy szybciutko. 48. 48 ich było. Wiele są te bretki? Deskami wiemy, już teraz jesteśmy my, tak? außen? A ile było słupów e, e, stanowiących ten płot? Tą przegrodę? Sind 56. Bo, ich bin schon 6. Man kann es etwas anders zählen, als kommen wir auf 60. Liczons troszkę inaczej, dochodzimy nawet do 60. Das scheint genau die Größe zu sein, die wir als Gläubige, als örtliches Zusammenkommen haben. Was meinst du? Die Anzahl an Gläubigen, die als eine Versammlung, als örtliches Zusammenkommen ausmachen. Können. Können, ja, ja. To jest liczba, która prawie że odpowiada. Dużej ilości zgromadzeń pojedynczych i ilość osób w tych pojedynczych zgromadzeń, które się dzisiaj przy, y, y, znajdują. Hier sind es 50, die das Heilige ausüben. W, y, Odnośnie domu było 50 desek, y, albo 50, y, 50 osób, którzy wykonują to święte kapłaństwo. 50, A tutaj było 50 y, wykonujących y, y, król, y, Królewskie Kapłaństwo. Und alles zusammen ist das Haus A wszystko to razem, dziedziniec plus mieszkanie, stanowi Boży dom. Wie viel sind nicht in einen zu sehen? Czy nie widzimy niesamowitą ilość różnych piękności w tym domu? I do tej pory widzieliśmy tylko, jak Boża świętość się objawnia w tym wszystkim. I teraz widzieliśmy tylko, jak Boża Chwała objawiła się w tych martwych przedmiotach, można powiedzieć. Może Pan daruje łaskę, że jeszcze raz będziemy mogli się spotkać i wtedy zobaczymy drogę, jaką my wykonujemy, przechodząc przez tę bramę jako grzesznicy, idąc do świątyni. Może Pan daruje łaski, że jeszcze raz będziemy mogli się spotkać i wtedy zobaczymy drogę, jaką my wykonujemy, przechodząc przez tę dramę jako grzesznicy, do świąt, idąc do świątyni. Może Pan daruje łaskę, że nie ma się w tym, może Pan da łaskę i wtedy przeczytajmy wszystkie te rozdziały wcześniej, aby to nie było takie nowe. Niemniej jednak wszystko to kręci się wokół jednej osoby. Chodzi o osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wielka jest ta jedna osoba. On jest godzien wszelkiego uwielbienia. Ale Ehre im allein. Wszelka chwała yy, przysługuje tylko Jemu.